Duda, wezwany do Białego Domu na dywanik. M21. Panama, Pampers, Pont. PDO 314. Uciekinierzy o żydowskich nazwiskach. Fascynacja obłędem, von Stefan Kosiewski. Przed mikrofonem, we Frankfurcie nad Menem, autor. Szczęść Boże Państwu. W czytaniu dzisiejszym Odpowiedź na wezwanie Prokuratury Rejonowej Łódź Śródmieście PRKO 1879.2019 Informacje Milewska Duda, matka Andrzeja Dudy, bezprawnie wymyśliła, wymusiła, przepraszam, podpisy na studentkach. Kto to wymyślił? Te nagrywania z stołu, to nie wiem. Gdyby jeszcze miało się okazać, że matka prezydenta Dudy Milewska Duda jest rodzina z generałem Milewskim od afery Żelazo i dalej. Stefan Kosiewski do prokuratury rejonowej. Ach, to, to właśnie to do tego, do tego zmierzamy. Szanowni Państwo, w załączeniu podpis własnoręczny potwierdzony pieczątką Polnisches Kulturcentrum EV, postfach 800 626 D Wielkie 65906 Frankfurt am Main w odpowiedzi na wezwanie. PDF, tu kliknij, obejrzyj. Datowane dzisiaj, 6 września 2019, Prokuratury Rejonowej łódź mieście sygnatura akt PRKO 1879.2019 do uzupełnienia braków formalnych, to jest do złożenia podpisu pod pismem z 4 września 2019. W załączeniu do pisma z 4 9, 9, przepraszam, 19 roku, magister Stefan Kosiewski do pułkownika Korbana Sprickera M20. Petycja w sprawie elektrowni szalejów dolnych. Przesyłam adresy. Konsula honorowego RP we Frankfurcie oraz biura polskiego jako wskazanie dwóch miejsc, w których ewentualnie mogę stawić się niezwłocznie do dyspozycji prokuratury po spełnieniu rzecz jasna stosownych warunków przez TW Corzuelo, hiszpański szpieg, minister Czaputowicz i TW Wolfgang szpieg służb wojskowych PRL w Wielkiej Brytanii, ambasador Łabencki, obecnie mąż Łabędzkiej, która obstawiała dyktatora, naczelnika państwa, posła Jarosława Kaczyńskiego na żenującym popisie siły sitwy, sprawującej w Polin władzę, które to widowisko uświetnić miał w zamyśle prowokatorów Swoją obecnością prezydent USA Donald Trump, uprzedzony na czas oknowaniach, działaniach podstępnych kryptosyjonistów trockistowskich Kaczyńskiego i Dudy, nielojalnych jak Żydzi demokratyczni w Ameryce, poświęcił się zatem całkowicie sprawom istotnym. Dzięki Bogu. Rzecznik prasowy prezydenta RP Błażej Spychalski, ostatnio zatrudniony w Miejskiej Spółce Wodociągów i Kanalizacji w Tomaszowie Mazowieckim od przerzucania główna shit z jednego brzegu pilicy na drugi, aktualizacja w dniu dzisiejszym o 7.44, zapowiedział wczoraj wezwanie na dywanik prezydenta Dudy do Ameryki na 21 września bieżącego roku. Tymczasem w mediach polskojęzycznych wygaszono, jak ręką uciął za jednym rozkazem prawdziwej, ukrytej skutecznie przed premierem mazowieckim władzy, byłych tajnych służb wojskowych PRL w RP. Komunikaty na temat sprowadzenia przez ministra Błaszczaka zagrożenia na wodach NATO śródlądowych, RP, przez odwaloną samowolkę budowlaną we wykonaniu Wojska Polskiego sprowadzoną do postawienia zaporowego mostu pontonowego dla przerzucania gówna, shit Dosłownie z jednego brzegu Wisły na drugi. użycie słowa shit w Sejmie, myślę. Nałożono karę dyscyplinarną i pieniężną na palikota. Patrz wideo, posłuchajmy tego przez chwilę, jako dowodu rzeczowego do sprawy, w sprawie. Dlaczego Kaczyński i Ziobro nie są przed Trybunałem Stanu? Wciąż. Dlaczego Kamiński nie odpowiada w prokuraturze? Nie zabezpieczyliście państwa w sposób elementarny, na wypadek, gdyby Kaczyński i Korwin wygrali następne wybory. Gdyby tacy szaleni ludzie wrócili do władzy. To jakie oni zastaną procedury w tych ministerstwach? Jakie oni zastaną prawo? Czy przygotowaliście państwo na wypadek, kiedy Kaczyński i Kowin będą rządzić naszym krajem? Czy jest wiadomo, co może zrobić urzędnik publiczny? Jakie są procedury? I że za złamanie tych procedur jest odpowiedzialność tych urzędników? Czy to, że od tej strony przygotowaliście nasz kraj? Nie. Po co rządzicie te siedem lat? Po co, żeby takie... Przepraszam, pani marszałku, ale takie gówno zostawić obywatelom... Na Napominam lat... po raz drugi pana posła i kieruję sprawę do Komisji Etyki, za słownictwo mamy no z drugiej strony potworne zagrożenie. PiS nam siedzi na głowie z Korwinem Tego typu ludzie mogą rządzić tym kraju, mogą go zrujnować. Opamiętajcie się. Jasno widząc to, co może czekać Polskę, przemawiał poseł Palikot na sali posiedzeń plenarnych Sejmu. Tak, Palikot. Poseł wzywał do opamiętania się, wywożąc kasę z kraju na czas, do czasu. Natomiast Jarosław Kaczyński bezprawnie i bezkarnie obrzucił gównem wszystkich posłów, nazywając wkrótce słowem kanalie, od kanału kanalizacyjnego z gównami, glistami, szczurami, porównując ludzi. Żyki pedał niewychowany, chyba już bardziej nacechowane semantycznie w sensie obrzygliwe, gorsze od słowa gówno używanego wszak przez Palikota metaforycznie, w przenośni, nie zaś osobowo, personalnie, co w połączeniu z pianą na ustach, z niedołężniałego od zawsze osobnika skrajnie pasywnego homoseksualnie, który nie umiał sam sobie trafić na starość słuchawką do ucha, nie pierwszy raz, a chciałby wieżowce budować za państwowe kredyty od kolegi Glapińskiego z Porozumienia Centrum i Żydomasońskiej Grupy Windsor. To wszystko nakazuje Natychmiastowe odsunięcie od władzy w Polsce i skierowanie na badania psychiatryczne, o które wnioskował były prezydent Lech Wałęsa, noblista do nieszczęsnego Kaczyńskiego pogrobowca. Osobnika zamieszanego w sprawę zamordowania 96 obywateli RP w katastrofie powietrznej 10 kwietnia 2010 roku w okolicach Smolejska. Jest rzeczą, która może ściągnąć na Polskę karę Bożą w postaci nakazu egzekucji ustawy, 447, jeżeli w tym celu pojedzie Duda do Stanów Zjednoczonych, to niech poprosi na Kubie o azyl polityczny, bo w Polsce ten wesołkowo, niczym po prochach na okrągło, purimowo usposobiony młody człowiek, zięć mojego kolegi po piórze Julka Kornhausera, Żydowskiego poety, nie piszącego ostatnio nawet po polsku, przez afazję antypolskich paszkwili. Nie ma już czego szukać w Polsce, poza najbliższą rodziną, która się może od niego w każdej chwili i sytuacji odwrócić. No, tu posłuchajmy dla przykładu sytuacji w Częstochowie. informacji turystycznej Urzędu Wielskiego, tak? Ale niekoniecznie panie się tutaj przybawić takie rzeczy filmowane? Ja nie odbawię się, ja mój zawód. Jest to nie każdy. W Centrum Informacji turystycznej Krzestatowej nie ma znaku Jasnej Góry. Tak. Centrum Informacji Turystycznej w Częstochowie. W Miejskim Centrum Informacji Turystycznej w Częstochowie nie ma symbolu Jasnej Góry 2008 roku. A to przecież tak, jakby w Paryżu 2019 nie było katedry Notre Dame symbolu chrześcijaństwa we Francji, spalonej za Macrona, który z Putinem, budowniczym katedr w Rosji, rozmawiał w bieżącym roku o realiach politycznych Zjednoczonej Europie, kuryli po hiszpańską Ceutę w Afryce Północnej i Gujanę francuską w południowej Ameryce z wyrzutniami rakiet, ominiętej dzięki Bogu przez huragan Dorian 1 września 2019 w rocznicę napadu samotnie hitlerowskich wojsk na Polskę rządzoną przez protoplastów Jarosława Kaczyńskiego. Wyjaśnijmy, protoplasta to sort, od którego wywodzą się inne sorty. Jak widki pedał, jak gdyby nie było sensacyjnego, sanacyjnego, przepraszam, obozu piłsudczyków 39, ubogaconych żydomasońskimi traktatami o wzajemnej pomocy obronnej z rządami Francji i Wielkiej Brytanii, do której uciekli udanie złoczyńcy, zabierając 100 ton złota ciężarówkami. Za Radą Wolnomularzy. Ojca Wincent Rostowskiego, wnuka Rotfelda, Jacka Rostowskiego. żydzie zmieniają nazwiska jak rękawiczki masoneria po każdej większej operacji. A trzeba pamiętać, że ten Roman Rostowski robił za sekretarza osobistego i tłumacza premiera Arciszewskiego, który tak samo jak europosłanka kępa, szydło, angielskiego w ząb. nie lepsze od Millera. A za e, sekretarza osobistego i tłumacza e, premiera Sikorskiego robił przyszły założyciel Bilderbergów. Nie odstępując go ani na krok, jedynie tak się potoczyło, że nie było Józefa Rettingera przy naczelnym wodzu akurat w dniu podanym w prasie jako data tragicznej śmierci na Gibraltarze, co też nie zostało do końca wyjaśnione. Bowiem pani prokurator IPN w Katowicach ucięła łeb head, dochodzeniu w sprawie poszukiwania winnego tej śmierci. Wódz naczelny Przytaczamy. Wódz naczelny i premier rządu na uchodźstwie leżał w grobie na Wawelu w byle jakiej koszuli i w worku foliowym, w którym został przywieziony z Anglii. To niebywały skandal, koniec przytoczenia, stwierdził tak prezes Kurtyka, złożony z honorami na koszt państwa w kościele św. Piotra i Pawła pod Wawelem ewentualne przeszkadzanie przez prokuraturę rejonową, uruchomienia dochodzenia w sprawie zorganizowanych grup przestępczych działających w strukturach państwa na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi i Warszawy, nieczytelny podpis, pozbawiony pieczątki na wezwaniu przysłanym do mnie, 6 września 2019 przez prokuraturę rejonową Łódź Śródmieście nie potraktowałem jako braku formalnego żeby nie skierować dochodzenia ad acta. Na ślub córki Beaty Kempy dosycowa przybyli między innymi nie wiadomo z jakiej racji, prezydent Andrzej Duda z małżonką, Zbigniew Ziobro z żoną, a także ojciec Tadeusz Rydzyk z bezprawnym dofinansowaniem przez lata 260 milionów złotych wyprowadzonym z budżetu rządu przez funkcjonariuszy mafijnych, którzy zamazali na fotkach oczy Panny Młodej, Pana Młodego i teścia Jego, jak ludziom podejrzanym o należenie do zorganizowanych grup przestępczych Układu Dolnośląskiego. Aktualizacja w niedzielę po mszy Oby nie zaowocowały dostrzeżone powyżej czynniki z potęgowaniem przykrych dla Polski,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 z rąk wiceministra Zielińskiego, kolejnych kompetencji przez ministra Mariusza Kamińskiego od tajnych służb, którego ułaskawienie przez Andrzeja Dudę oceniane jest przez kompetentnych prawników jako bezprawne. Hucpiarskie obsadzenie się 1 września 2019 na centralnym miejscu trybuny pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego dwoma wątpliwej wartości prezeskami sądów. Może i było zaszczytem dla starego homoseksualisty, ale z pewnością afrontem w stosunku do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 Bo stręczyciel Epstein sam się powiesił. Ostatnio stary olewnik odniósł po 18 latach pyrusowe zwycięstwo w Trybunale Sprawiedliwości. I rząd Kaczyńskiego ma mu wypłacić z naszych pieniędzy podatników 100 tysięcy euro. Podczas kiedy ten sam olewnik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 żeby nie przejął go nieodpowiedzialny minister Kamiński. Całej władzy w łapy trockistowskiej bandy. Facebook i Google z przywilejami Dudy. Polin chciała opodatkować koncerny z USA. 2 września wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, który przebywał w naszym kraju, wyraził wdzięczność za to, że Polska odrzuciła propozycję podatku od usług cyfrowych. Zarobił. Kto na tym zarobił? Google, Twitter, Facebook, Żydy. Amerykańskie żydostwo. A gdyby jeszcze miało się okazać, że matka prezydenta Dudy, Milewska Duda, jest rodzina z generałem Milewskim, członkiem wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, który poszedł w ukrycie, jako niesłusznie obwiniony jednoosobowo za aferę żelazo, za którą nikt przed sądem w Polsce jeszcze nie odpowiedział to wtedy i europoseł Czarnecki, zięć generała Hermaszewskiego, ojciec nożownika Sylwestrowego i ta prokuratura, która odmówiła poprowadzenia dochodzenia w tej sprawie, w której doszło niewątpliwie do naruszenia nożem czynności życiowych organizmu jest ogniwem zorganizowanej w strukturach państwa sitwy przestępczej osobników o żydowskich nazwiskach, ujawnionej przeze mnie bezpośrednio po prowokacji antypolskiej w Tomaszowie Mazowieckim w lipcu 2008 roku. Z szacunkiem domagam się, po tekstu, Ujawnienia nazwiska prokuratora, który nie użył pieczątki z używanym imieniem i nazwiskiem. Z Panem Bogiem, Stefan Kosiewski, do wiadomości Klub Moskiewski. Ta u was już chyba po wyborach, także nie będzie, że się wtrącamy ze zagranicy. Prokuratura Generalna Ulica Rakowiecka, Andrzej Sereme. To otworzymy za chwilę. Zapraszam Państwa do wysłuchania. Stefan Kosiewski, groźby karalne do Prokuratury Operacyjnej w Warszawie. Polnisze z Kulturcentrum Frankfurt nad Menem, 28 stycznia. 2011 roku Prokuratura Operacyjna w Warszawie pani prokurator Ewa Krasnodębska dybiec Groźby karalne tu zawiadomienie o przestępstwie sygnatura akt AP3 Rzymskie KO726 łamane przez 10 Szanowna Pani Prokurator, dziękuję za Pani pismo z 21 stycznia 2011 roku i zawiadamiam, że w ubiegłym tygodniu dwa razy, w dwóch różnych dniach patrol policyjny złożony z dwóch osobników nachodził w poszukiwaniu mojej osoby mieszkanie w Tomaszowie Mazowieckim w którym to mieszkaniu 5 lipca 2008 roku trzech policjantów o żydowskich nazwiskach i numerach służbowych określonych szczegółowo w piśmie z 19 lutego 2009 roku skierowanym do sądu rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim swoim bezprawnym działaniem doprowadziło mnie do utraty zdrowia, a nawet zagrożenia utraty mojego życia. Konieczna była wtedy pomoc lekarska w miejscowym szpitalu. Także prokuratura okręgowa w Katowicach dostarczyła dowodu prześladowania mnie pismem podpisanym prokurator Marianna Kaczyńska, i wysłanym do mojej wiadomości pod ten sam adres to znaczy do mieszkania w którym 5 lipca 2008 roku dokonano zamachu na moje życie a następnie dla zatarcia śladów tego zamachu działający w porozumieniu osobnicy o żydowskich nazwiskach ukryci w strukturach policji i prokuratury oskarżyli mnie fałszywie o kradzież dzieciom piłki marki Korona do gry w piłkę nożną, a sąd rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim skazał mnie wyrokiem zaocznym w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2008 roku w postępowaniu nakazowym. Wyjaśniam, że nigdy i nigdzie nie podawałem adresu w Tomaszowie Mazowieckim jako adresu do doręczeń w kraju. Natomiast zarówno osobiście w rozmowie 14 lipca 2008 roku z policjantem o żydowskim nazwisku Mela, jak i w licznych pismach wskazywałem, jako adres do doręczeń w kraju, adres ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, bowiem MSZ zatrudnia konsulów do spraw Polonii w licznych osobach odwiedzających nas we Frankfurcie i utrzymujących ze mną stałe służbowe kontakty udokumentowane między innymi na stronie internetowej polonia.blogs.pl. W dniu dzisiejszym otrzymałem natomiast przesyłkę internetową, którą odebrałem jako poważną groźbę kolejnego zamachu na moje życie, gdyż nadawca tej rzekomej oferty turystyczno-leczniczej Wskazuje na swoje związki ze szpitalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach na stronie internetowej jaskinia.banderoza.pl. A poeta Tadeusz Borowski umarł przed 60 laty w rządowej lecznicy Ministerstwa Zdrowia.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 napisałem przed 30 laty artykuł opublikowany w czasopiśmie Panorama nr 31 1421 z 2 sierpnia 1981 roku w związku z 30-letnią naówczas rocznicą śmierci tego poety. Wyjaśniam, że do odebrania dzisiejszej przesyłki jako poważnej groźby upoważnia mnie fakt zamieszczenia wczoraj przeze mnie w internecie listu otwartego skierowanego do biura poselskiego posła Marka Borowskiego zatytułowanego czy poseł Marek Borowski chciałby ustosunkować się do zbrodni Jakuba Bermana. Marek Borowski i Aleksander Kwaśniewski mieli podobno mieć postawione przez prokuraturę zarzuty udziału w nieprawidłowościach przy prywatyzacji Banku Śląskiego oraz krycie prowadzonej przez Urząd Ochrony Państwa operacji o kryptonimie Zielone Bingo Spekulacji na giełdzie Ja natomiast w ramach moich dziennikarskich obowiązków odwiedzałem m.in. w tamtym czasie placówki Banku Śląskiego w Katowicach, Sosnowcu i Będzinie i przeprowadzałem w obecności świadków rozmowy z pracownikami tegoż banku, których zapisy magnetofonowe powinny znajdować się jeszcze na oryginalnych nośnikach. Wyjaśniam, że już trzy lata temu pracownica biura poselskiego Marka Borowskiego telefonowała bez żadnego powodu do mnie do Frankfurtu nad Menem i nie starając się ukryć swojego zdenerwowania, wywierała na mnie wtedy niedopuszczalne naciski. Wnioskuję, jak w moim zażaleniu z 14 stycznia 2011 roku, o wniesienie przez prokuratora generalnego kasacji wyroku sądu rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z 1 sierpnia 2008 roku który zapadł z rażącym naruszeniem prawa a także wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie bandy banderozy działającej w strukturach policji i ministerstwa sprawiedliwości RP Natomiast w części dotyczącej postępowania w sprawie mającej miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 roku katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie odpowiedziała dotychczas nakierowane do niej przeze mnie wnioski co może potwierdzać słuszność tezy o stronniczości tej prokuratury i podejmowaniu przez nią bezprawnych działań na korzyść Jarosława Kaczyńskiego. Wojskowa prokuratura okręgowa wykazała się stronniczością reprezentując prywatny interes Jarosława Kaczyńskiego i grupki jego kolegów partyjnych, a nie zadbała o interes Rzeczypospolitej Polskiej. Prokuratura naruszyła bowiem na korzyść Jarosława Kaczyńskiego konstytucyjną zasadę równości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej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 Palikot jasnowidzący 2014 roku. Banda czworga rujnuje Polin. Krzysiek M, starszy brat Marka Mrozowskiego, zasłużonego burmistrza czeradzi, może chyba już dać zarobić Januszowi P za apel. Rejtana 2014, po pierwszym milionie, który koledzy Krzyśka dali zarobić Palikotowi w Czeladzi. To znaczy może się chyba odpisać drugi milion na adwokata Margasińskiego z Czeladzi, który już zarobił swoje bo robił za obrońcę rodzin sierot po górnikach zastrzelonych na kopalni wujek w stanie wojennym. Pomyśli generała Janiszewskiego z GRU. Za sekretarkę w stopniu oficera prowadzącego robiła naówczas pani Basia Skrzypek. Na starość odprowadzenia prowadzenia geszeftów schyłkowego Jarosława Kaczyńskiego, Spółka Srebrna i tak dalej. Od wielu tysięcy fikołków sprzedanych przez Polmos, Andrzejowi Dudzie, na obsługę kateringu lotniczego Lecha Kaczyńskiego. To znaczy na utrzymywanie w nałogu alkoholika, któremu Duda polewał ze szklanego dzbana. Kaczyński obiecuje po wyborach 2019 nagłe podniesienie poziomu życia w Polsce do poziomu dobrobytu na zasiłkach socjalnych w Niemczech, a żeby miliony sprowadzonych przez Merkel najbiedniejszych, niewykształconych przesiedleńców z krajów Azji i Afryki Merkel wir schaffen das zmałpowane debilnie przez szydło na damy radę, żeby te miliony ludzi niczego nie nauczone, do niczego nie przywykłe chciały dobrowolnie reemigrować się z RFN do USA po przejściu przez Morze Czerwone Polin, gdzie po kwarantannie dożywieniu z pomocy unijnej w tajemniczeniu na stypendium jak Szydło i inni w Stanach wcześniej i po złożeniu przysięgi po krótkim kursie terenowym języka angielskiego polecą sobie z Centralnego Portu Lotniczego w PL do USA w Pizdu bez wizy, jako obywatele RP po stypendium tajnych służb Mariusza Kamińskiego. Tyle treści podkorowej, wciska debilom tajny protokół Sitwy do spisku z Magdalenki 89. Czyli plan tajnych służb mafijnych, posowieckich wojskowych, Ludowego Wojska Polskiego, reprezentowanych przez panią Basię Skrzypek która oficjalnie prowadzi geszefty Jarosława Kaczyńskiego po tym jak prowadziła generała Janiszewskiego z GRU, tak samo jak obu Morawieckich prowadził Cezariusz Lesisz z Wojsk Ochrony Pogranicza we Wrocławiu po stypendium krótkim w USA. Obecnie robi za pełnomocnika premiera Morawieckiego do budowania centralnego dróg i mostów prowadzących do centralnego portu lotniczego, do którego elektryfikację z Bałtyki z Bałtyki podprowadzi kuzynka Morawieckiego, która robi za pełnomocnika premiera Morawieckiego do spraw państwowego gospodarstwa wiatrowego. Na morskich w wodach Bałtyku z dostępem NATO i marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej. Make a make, great again. Przy pomocy czarnej Polonii, z czarną madonną, taniej siły roboczej, bezrobotnych, polonijnych Afroamerykanów w Chicago. Bo były już takie czasy, panie prezydencie Trump, że za antyamerykańskie spiskowanie żydokomunistyczne, nielojalne żydostwo szło w odstawkę jako zagrożenie dla demokratycznego porządku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Śpiewa Frank Tanner. Let's you America great again ah, Tu podajemy link do piosenki. Marek Mrozowski, kandydując na stanowisko burmistrza w Czeladzi, wydał książkę zatytułowaną Czelać w 2500 egzemplarzach na małe miasteczko. Tekst Marek Mrozowski, Grażyna Strączek, Iwona Szaleniec. Po otwarciu książki, wielkimi literami, Stefan Kosiewski, wiersz Dokąd to? Marek Mrozowski skompilował książkę Czelać, nie płacąc za to i nie pytając o zgodę. Musi rodzić się pytanie, czy obaj aktywni działacze PZPR – Marek Mrozowski i Zbigniew Szaleniec, jeszcze jako studenci, członkami PZPR – byli czy nie byli płatnymi kabusiami Służby Bezpieczeństwa lub etatowymi oficerami komunistycznego aparatu przemocy? To zapytujemy i przechodzimy do odczytania wiersza. Dokąd to? Dokąd to jeszcze można pójść o tej porze,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 W odpowiedzi na wezwanie. PDF, tu kliknij i Datowane dzisiaj, 6 września 2019, Prokuratury Rejonowej Łódź w mieście sygnatura akt PRKO 1879.2019. Do uzupełnienia braków formalnych, to jest do złożenia podpisu.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 Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miejskiego, tak? Tak. Ale niekoniecznie pan mi się tutaj czy będzie jakieś dzieje filmowanie. Ja nie odpowiem, się, wykonuje ja mój zawód. Jestem W Centrum informacji turystycznej, często nie ma znaku jasnej góry.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 Prokuratura Generalna ulica Rakowiecka, Andrzej Seremet. To otworzymy za chwilę. Zapraszam Państwa do wysłuchania.